Rozdział 10. Napęd nieskończonego nieprawdopodobieństwa jest wspaniałą nową metodą pokonywania w ułamku sekundy kolosalnych odległości międzygwiezdnych bez mozolnego przesiadywania w hiperprzestrzeni. Odkrycie zasad napędu było szczęśliwym przypadkiem. Odpowiednie technologie pozwalające nad nim panować i stosować go w praktyce stworzył działający na damogranie zespół badawczy rządu galaktycznego. Oto w skrócie historia odkrycia. Możliwość wytwarzania małych ilości skończonego nieprawdopodobieństwa przez połączenie obwodów logicznych mózgu submezonowego Bumble Winnie 57 z kreślarką wektorów atomów zawieszoną w silnym wytwarzaczu ruchów Brauna, powiedzmy w dużej filiżance gorącej herbaty, była oczywiście znana od dawna. Tego typu generatorów używano często na przyjęciach do złamania pierwszych lodów, na przykład by zgodnie z teorią nieokreśloności nagle przesunąć wszystkie molekuły bielizny kelnerki o krok w lewo. Wielu sławnych fizyków twierdziło, że nie znosi podobnych wygłupów. Fakt obniżało to rangę nauki. Prawdziwym powodem była jednak złość że nigdy nie zaprasza się ich na tego rodzaju przyjęcia. Nie mogli też znieść nieustających porażek przy próbach zbudowania aparatu, który może wytwarzać pole nieskończonego nieprawdopodobieństwa, konieczne do ciśnięcia statkiem kosmicznym przez paraliżujące umysły odległości między najbardziej odległymi gwiazdami i w końcu zrzędliwie ogłosili, że zbudowanie takiego aparatu jest zasadniczo niemożliwe. Niedługo potem pewien student, który został w laboratorium, by posprzątać po szczególnie nieudanym przyjęciu, przeprowadził następujące wnioskowanie. Jeśli myślał, aparat taki jest w zasadzie niemożliwy, to logicznie biorąc mamy do czynienia ze skończonym nieprawdopodobieństwem. Nie trzeba więc robić nic innego, tylko dokładnie wyliczyć nieprawdopodobieństwo, wpisać liczbę do generatora skończonego nieprawdopodobieństwa, zaserwować mu filiżankę gorącej herbaty i włączyć go. Zrobił to i prawie zaniemówił ze zdziwienia, stwierdziwszy, że udało mu się, jakby wyciągnął królika z kapelusza, wykreować długo poszukiwany generator nieskończonego nieprawdopodobieństwa. Zupełnie zaś mówił ze zdziwienia, gdy wkrótce po przyznaniu mu przez Instytut Galaktyczny nagrody za najwyższą przebiegłość został zlinczowany przez rozszalałą hordę szacownych fizyków, którzy nareszcie odkryli, że jedyne, czego tak naprawdę nie znoszą, to mądrali.